Agaton Giller, podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854. Odcinek 38. Moskwa nie należy do najdawniejszych miast Rosji. Założoną bowiem została w roku 1147 przez Jerzego Juria, syna Monachomacha, stolicą Rosji została prawie od czasów Jerzego Daniłowicza, to jest od roku 1304. Książęta panujący w Moskwie, niegdyś najpoddańsi i najbardziej płaszczący się przed swoimi tatarskimi władcami w Ordzie, przyjęli ich system samowładny, który stworzywszy potęgę Moskwy dał jej możliwość wyzwolenia się spod azjatyckiego jarzma. Pierwszym księciem, który się oparł Tatarom i rozpoczął sprawę oswobodzenia, był Dmitry Doński. Po śmierci ojca swego Jana, 1359 rok, Dmitry Małoletni wysłał posłów do Nawrusa, Hana. Z podarunkiem i prośbą Ażeby go wyniósł Na godność wielkiego księcia Lecz Han Nie zważając na prośbę młodego księcia Mianował władcą Moskwy Dimitra Syna Konstantego Suzdalskiego Następca nawrusa Han Murat 1362 Bez względu na wolę Poprzednika swego Wydał jarłyk na wielkie księstwo przyszłemu wojownikowi nad Donem. Książę Suzdalski nie chciał władzy ustąpić młodemu księciu, który aż orężem musiał popierać swoje prawa, a osiadłszy na wielkoksiążęcym tronie, wpadł w niełaskę Murata za to, że popierał sprawę jego przeciwnika, Hanna Abdułaja za co Murat mianował Dymitra Konstantynowicza wielkim księciem. Dymitry Doński bez boju ustąpić nie mógł z tronu, a w walce szczęście było na jego stronie. Przeciwnika swego wypędził z Włodzimierza i obległ Suzdalu. Klęski te odebrały otuchę Dimitremu Suzdalskiemu i chociaż pretensje jego popierał w ordzie następca Murata Aziz, zrzekł się jednak Suzdalski swoich praw do wielkoksiążącego tronu. Ostał się przy Suzdalu, a córkę swoją, Eudoksją wydał za wielkiego księcia i uzyskał jeszcze od niego pomoc przeciw Borysowi, któremu chciał odebrać Niżegorockie Księstwo. Ustęp ten maluje nam, czym była władza wielkich książąt i jak zależną od Hanów. Litwa w owym czasie wzniosła się do ogromnej potęgi. Władcy jej trzymali się praktycznej polityki względem Moskwy i starali się zawsze wspierać stronę jej przeciwników. Praktycznej Praktycznej, powiadamy, bo utrudzali wyzwolenie się Moskwy, która pokonawszy Tatarów, oręż swój zwrócić musiała na zachód. Spór z wielkim księciem twerskim Michałem Aleksandrowiczem z jednej strony, a Bazylim Michałowiczem, księciem Kaszyńskim, Jeremiaszem Konstantynowiczem i pomagającym im Dymitrem Dońskim z drugiej strony wywołał groźną interwencją Olgierda. Michał Twerski był spokrewnionym z Olgierdem, pobity uciekł się do jego pomocy. Wystąpił Olgierd z wielkim wojskiem i, złączywszy się ze smoleńskim księciem, wtargnął w granice Moskwy, pobił wojska książąt starodubskich i oboleńskich, zniszczył ich miasta i ruszył na Moskwę. Wojska moskiewskie spotkały go pod dowództwem Minina, lecz na głowę pobite otworzyły mu drogę do Moskwy. Zniszczywszy okolice, stanęli Litwini pod Moskwą i oblegli Dymitra w Kremlinie. Wielki książę, przestraszony szczęściem i potęgą Olgierda, zawarł z nim traktat, a Michałowi Twerskiemu powrócił wydarte ziemię. Lecz niedługo trwał pokój między mocarstwami. Dymitry zgwałcił traktat i najechał twerską ziemię. Michał był zmuszony do powtórnej ucieczki z Litwy, udał się on do Ordy, gdzie potrafił sobie wyjednać u Hanam Mamaja nominacją na Wielkie Księstwo Moskiewskie. Widzimy, iż niewiele Hanów kosztowały nominacje. Pisali oni jarłyki temu, kto się umiał o nie postarać i zmieniali wielkich książąt jak gubernatorów. Lecz Michał nie miał dosyć siły, ażeby nadać powagę hańskiemu jarłykowi. Pobity przez Dmitra wywołał powtórną interwencję Olgierda. Olgierd, jako wielki wódz i monarcha, korzystał z każdej okoliczności, ażeby wzmocnić i ustalić swój wpływ na państwa moskiewskie i osłabić władzę ich książąt. Wojska jego weszły do Moskwy, a od oblężenia Wołokołamska przybyły pod Moskwę i obległy Kremlin. Ośm dni trwało oblężenie, albowiem Olgierd, słysząc o spieszących na odsiecz Włodzimierzu Andrzejewicza, synowi i o Włodzimierzu Prońskim, zawarł z Dymitrem zawieszenie broni, 1371. Michał tymczasem otrzymał nowy jarłyk na wielkie księstwo, lecz i Dymitry pojechał do ordy, a upokorzywszy się przed hanem, został przez niego zatwierdzonym w urzędzie wielkiego księcia. Po powrocie z ordy Dymitry walczył ze stałym także swoim przeciwnikiem, Olegiem Riazańskim, ale Potrzebując sił na odparcie Keistuta, zawarł z nim traktat. Kiejstut, jak burza, przeszedł przez moskiewskie prowincje, zdobył Perejesław, wziął okup od miasta Dmitrowa i spustoszywszy kraj, cofnął się do Litwy, a Olgierd tymczasem przybył pod Moskwę. Wielki książę moskiewski Dmitr Mówi Szajnocha, zaniósłszy w cerkwi kremlińskiej modły do nieba za pomyślność swej broni, będącej właśnie nad rzeką Trostną, w zapasach z bronią litewską, ujrzał za wyjściem z cerkwi chorągwie litewskie, powiewające już na pobliskim wzgórzu nad Moskwą. Ustąpiły one stamtąd, Dopiero po udaniu się wielkiego księcia Dymitra z prośbą o pokój i pokłonem pokory do obozu litewskiego rozłożonego na Onej Górze, która odtąd otrzymała nazwę pokłonna. Gdy po złożeniu darów umówieniu warunków pokoju i przyjaznej biesiadzie wielki książę moskiewski miał już żegnać zwycięzcę rzeczem uczeń rycerskości zachodniej Olgierd. Wielki kniaziu Dymitrze Iwanowiczu, lubo podałem ci rękę przyjazną, nie ustąpię przecież pierwej spod Moskwy, aż póki nie dotrzymam słowa mojego i nie skruszę kopii o bramę Moskwy ku pamięci wiekom potomnym, że wielki kniaś litewski, żmudzki i ruski Olgierd Gedyminowicz skruszył kopię o ścianę stolicy twojej. I kazał podać konia i pojechali obaj wielcy książęta ku miastu. A zbliżywszy się do bramy Wziął Olgierd kopię z rąk Gieremka Wypuścił konia co pęd I strzaskał ją o mur miejski Żegnając zaś wielkiego księcia Dymitra Rzekł rycerski Gedyminowicz Pomnij, że kopia litewska Skruszyła się o mur Moskwy Następca Olgierda Jagieło. Kierowany naturalną polityką swego państwa, porozumiał się z Mamajem i z dwóch stron, ze wschodu Mamaj, z zachodu Jagieło, mieli napaść na Moskwę i zniszczyć rodzącą się tu potęgę. Lecz plan ten rozchwiał Dymitr zwycięstwem odniesionym nad. Donem. Wojska Mamaja poniosły stanowczą klęskę, a pierwsze to zwycięstwo Moskali nad Tatarami było zapowiedzią oswobodzenia się Moskwy. Mamajowej klęski pomścił się Tochtamysz. Spustoszył on państwo Dmitrego, a samą Moskwę spalił i zniszczył. Mury Moskwy widziały jeszcze drugiego monarchę litewskiego. Zwycięskiego Witolda, który wpływ swój na sprawy wschodu i powagę polityczną w tych stronach spotęgował i utrwalił. Za czasów Witolda Edigej, znakomity wódz tatarski, spustoszywszy kraj moskiewski, oblegał Moskwę, lecz rozruchy w ordzie zmusiły go do porzucenia oblężenia. Wziąwszy więc z miasta znaczny okup, cofnął się z Moskwy. Następcy Witolda i Jagieły nie szli ich torem. Moskwa była bezpieczną od strony Litwy i Polski. Polityka Polski niezaborcza i spokojna dała czas i pole do wzrostu Moskwie zrzucenia jarzma tatarskiego 1480, a następnie do groźnego wystąpienia przeciw Polsce. Jakoż od tego czasu, przez dwa wieki, XVI i XVII, Moskwa osłabia siły Polski, buntując kozaków, intrygując wewnątrz, ustawicznie walcząc, aż wreszcie w XVIII wieku i byt Polski zniszczyła. Nie mamy zamiaru porządkiem chronologicznym przechodzić historią Moskwy, podnosimy tylko niektóre ustępy zgodnie z celem, jaki sobie założyliśmy. Wiek XV był epoką zrodzenia potęgi Moskwy. Iwan III pokonał Tatarów i, bezpiecznym, będąc od wschodu, mógł zwrócić dążność swej polityki ku zachodowi. Zniżył on niepodległość Nowogrodzkiej Republiki, a następca jego, Wasil, podbił Pskowską Republikę i pokusił się o oderwanie litewskich prowincji od Polski. Iwan IV, groźny, typ moskiewskich tyranów i charakterów zniszczył niepodległość carstw astrachańskiego, kazańskiego i sybirskiego rozszerzywszy ogromnie granice państwa utworzył strzelców. Jan Czarów, i dał Moskwie organizacją państwa zupełnie despotycznego. Dał tego ducha posłuszeństwa i pokornej niewoli, z którym łatwo jest i wygodnie rządzić w każdym państwie. We wojnie z Polską o Inflanty potęga groźnego pokazała się za słabą. Iwan został pokonany, zawarł niekorzystny, Traktat, a inflanty zostały do Polski przyłączone. Iwan był tyran i okrutny despota, ale wcale nie odznaczał się wytrwałością. Klęski odebrały mu ducha, a gdyby został zupełnie zwyciężonym, byłby również niskim i płaszczącym się niewolnikiem, jak był dumnym i surowym panem. Gdy Devlet-Gerej, Han Krymski napadł na Rosję i dotarł do stolicy cara, do Moskwy i spalił ją. Iwan 1571 uciekł do Nowogrody. Już myślał porzucić Moskwę i schronić się do Anglii. Lecz los inaczej zrządził. W następnym roku Devlet był pobity, a Iwan... Panował dalej. Wojny z Moskwą za Zygmunta III, więcej jeszcze niż wojny Batorego, obiecywały dla cywilizacji, kościoła i Polski. Dzieło Iwana Groźnego rozprzęgło się. Na chwilę duch jego uleciał z narodu. Strach spadł z niewolników i Moskale rzucili się do swawoli i anarchii. Samozwańcy dali hasło do boju, który mógł się skończyć wolnością Moskwy. Wiele dałoby się napisać o tej ważnej i ciekawej epoce, w której naród, przywykwszy już do niewoli, dowiódł, że żyje i chce samoistnego życia. Wiele o bohaterach, w których ta wojna więcej niż inne wojny obfituje. Postacie takie jak Żółkiewskiego, Chodkiewicza, Lwasa-Piechy, Minina Pożarskiego, Skopina-Szujskiego, Abrama-Palicyna świecą się całym blaskiem chwały i wielkości historycznej, a oważ postać maryny i jej losy jakiż to ciekawy przedmiot dla historyka, a ci samozwańcy Carszujski, Trubecki, Basmanów, Lisowski, Zborowski, Zarudski, Lapunow, Chłop, Bołotnikow i tysiące innych znanych i głośnych wojowników, polityków, obrońców lub buntowników ozdabiają lub zasmucają tę epokę, której dążeniem, jak to już powiedzieliśmy, była wolność Moskwy. Ogromne zwycięstwa jak pod Kuszynem i świetna obrona troickiego monastyru, gdzie monach Palicyn, jak u nas Kordecki, błyszczą wiarą i męstwem. Wzięcie Moskwy, wybranie Władysława, zbuntowanie się Moskali przeciw Polakom, bitwy pod Moskwą, oblężenie Polaków zamkniętych w Kremlinie i jego obrona. Są to wydarzenia które pod względem ważności politycznej i narodowej podnoszą wyżej tę epokę nad ogromną wojnę 1812 roku, której następstwa poczuła cała Europa. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.